System ten powstrzymał przez pół stulecia blisko rozwój kulturalny kraju. Nawet pod wielu względami kulturę jego cofnął, ale zgniótł polskość wcale skutecznie. Nie znaczy to wszakże, żeby zrobił on kraj rosyjskim. Prawdzie połowa ziemi przeszła w ręce rosyjskie, ale nie stworzyło to silnej warstwy rosyjskich posiadaczy, bo większość rosyjskiej własności należy do biurokracji, nie siedzącej na roli. Polacy utracili stanowisko jedynego żywiołu inteligentnego w kraju. Dziś są trzy takie żywioły – polski, żydowski i rosyjski. Z tych wszakże rosyjski jest najsłabszy i głównie z urzędników się składa. Żydowski zaś, aczkolwiek przyjął język rosyjski i bierze udział w rosyjskim życiu umysłowym, zajmuje stanowisko odrębne. Jest uważany przez państwo za wroga. Sam też politycznie szereguje się przeciw rządowi, dostarczając w części zwolenników rosyjskiemu liberalizmowi. W części zaś stając w liczbie najżarliwszych szermierzy rewolucji rosyjskiej. Prawie we wszystkich miastach Litwy i Rusi ma on liczebną przewagę. Jako warstwa inteligentna wiejska, warstwa większych posiadaczy, dzierżawców i oficjalistów rolnych, Polacy zachowali w kraju pomimo... Wszystko przewagę. Oni też reprezentują tu kulturę i postęp ekonomiczny. Przy wyborach do Rady Państwa, do których są uprawnieni tylko więksi właściciele rolni, z całego kraju zabranego wyszli sami Polacy. Żeby zaś nie dopuścić większej liczby posłów polskich do dumy, ustawa 16 czerwca 1907 roku Pozostawiła dla krajów zabranych ministrowi spraw wewnętrznych Możność dowolnego tworzenia powiatowych kolegiów wyborczych Otwierając szerokie pole administracyjnej samowoli Miejscowi też Rosjanie, nawet rusyfikatorzy, najzawziętsi tego kraju, przyznają nieraz, że jedyną drogą do poruszenia go z zastoju kulturalnego i martwoty byłoby zupełne równouprawnienie Polaków. A jeżeli nie doradzają rządowi wejścia na tę drogę, to tylko dlatego, że wolą kraj widzieć zacofanym, niż patrzeć w nim na rozwój polskiej kultury. Pod wpływem zmian Jakie zaszły w tych ziemiach w ostatnim czterdziestoleciu, Polacy przestali się uważać za panów kraju. Nie nazywają go już polskim, domagają się zaś dla siebie tylko równouprawnienia, wolności pracy kulturalnej i ekonomicznej oraz instytucji samorządu, w których by mogli pracować. Ale nikt też nie może twierdzić, że kraj ten stał się rosyjskim, że rosyjskie życie i rosyjska praca stworzyła tu coś, i zdobyła poważne podstawy na przyszłość. Kraj ten pozostał krajem zawojowanym i zdezorganizowanym, a jako taki jest najwdzięczniejszym polem dla wszelkiej anarchii. Trudno zaś przypuścić, ażeby taki rezultat mógł być celem państwa, które chce sobie zabezpieczyć po czasy panowanie na danym obszarze. Dodać należy, iż część tego kraju teraz oficjalnie została uznana za nierosyjską, mianowicie przez prawo 16 czerwca 1907 roku ustanawiające dla guberni wileńskiej i kowieńskiej osobnych posłów do dumy od ludności rosyjskiej w przeciwstawieniu do ogólnej. Rosja tedy, pomimo ciosów zadanych polskości na Litwie i Rusi, nie znalazła dotychczas środków na zniszczenie tam przewagi kultury polskiej i zdobycie panowania dla swojej. Jeżeli tedy zagadnienia, czy uda się przewagę kultury polskiej zniszczyć i polskość wytępić, ani w ziemiach zaboru pruskiego, ani w krajach zabranych do Rosji należących, życie nie rozstrzygnęło dotychczas w kierunku twierdzącym, jeżeli polityka państw nie znalazła dotychczas dróg, które by jej takie rozstrzygnięcie zapewniły, to być może, iż dla państw pozostanie tylko jedno wyjście, mianowicie pogodzić się w tych ziemiach z istnieniem polskości i jej rolą i starać się o zawiązanie jej z państwem przez zaspokojenie jej potrzeb, i uprawnionych dążeń. Tymczasem możliwość ta przedstawia się tylko w teorii. Przechodząc do drugiego zagadnienia, w którym się kwestia polska wyraża, do zagadnienia dotyczącego ziem, nie stanowiących niezbędnego terytorium dla państw, do których należą ziem rdzennie polskich, jak Królestwo i Galicja, Zachodnia, w których o odebranie nam panującego stanowiska kusić się niepodobna. Do zagadnienia, na jakich zasadach ma być urządzony byt polityczny tych krajów, widzimy, że dwa państwa, te ziemie posiadające, przeciwnymi zupełnie w jego rozwiązywaniu poszły drogami. Wejście prowincji polskiej w skład niemieckiej Austrii z rządem absolutnym Biurokratyczno-policyjnym musiało jej przynieść ucisk polityczny i narodowy, odczuwany przez długi czas w Galicji silniej niż w innych zaborach. Ten ucisk, idący aż do ekonomicznego niszczenia kraju, doszedł do szczytu zarządów Metternicha, doprowadzając do przygotowań powstańczych, unicestwionych przy pomocy zorganizowanej przez rząd strasznej rzezi 1846 roku, gdy ciemne chłopstwo zostało rzucone przez podżegających je urzędników na zrewoltowaną szlachtę. Później zaś, po roku 1848, który zachwiał absolutyzmem i Niemczyzną, wystąpił jeszcze silniej za czasów reakcji pod centralistycznymi rządami Bacha. Dla osłabienia polskości rząd wysnuł przeciw niej Rusinów, z których forsownie wytwarzał osobny naród. Ostatecznie wszakże wewnętrzne przekształcenie Austrii, idące naprzód z wahaniami i dokończone po Sadowie, zmieniło radykalnie położenie Galicji. Austria przyznała krajowi polskie instytucje i Polakom dała władzę polityczną w ręce. A jakikolwiek zakres samodzielności tych instytucji i tej władzy nie zadowolnił Polaków, to jednak na gruncie tych ustępstw wyrosła zgoda między państwem, a należącym do niego odłamem narodu polskiego. I państwo nie tylko miało spokój przez cały ten okres z kwestią polską, ale Polacy w bardzo trudnych austriackich stosunkach wewnętrznych odegrali rolę czynnika równowagi, czynnika podtrzymującego politykę rządu w wielu nawet sprawach, w których to się nie zgadzało, z szerzej pojętym interesem narodu polskiego. Losy wszakże Galicji i jej rola polityczna przez to urządzenie i przez dotychczasową politykę Polaków nie zostały ostatecznie zdecydowane. Zależeć one będą od tego, o ile Polacy zdołają osiągnąć rozszerzenie autonomii kraju, do którego dążą w celu zdobycia większej samodzielności ekonomicznej i pomyślniejszych warunków rozwoju kulturalnego. Od dalszego rozwoju kwestii polsko-ruskiej, która weszła w stadium zaostrzającego się nieustannie konfliktu. Wreszcie, od rozwoju wewnętrznych stosunków austriackich, w których przy różnolitym składzie ludności ciągle wisi zagadnienie, czy Austria ma być państwem z przewagą niemiecką, czy słowiańską. I wiążące się z tym zagadnienie polityki zewnętrznej. Czy mają się zacieśniać coraz bardziej węzły łączące monarchię Habsburgów z Cesarstwem Niemieckim? Czy jej polityka ma podpadać coraz bardziej pod wpływy Prus? Czy się też od nich uniezależnić? Ostatnia zwłaszcza kwestia zaczyna nabierać obecnie pierwszorzędnej doniosłości i może w bliskiej przyszłości stać się źródłem ostrego konfliktu wewnętrznego, w którym Polacy odegrać muszą z natury rzeczy niemałą rolę. Z tego właśnie względu, jak to już wyżej zaznaczono, dziś mniej niż kiedykolwiek w ostatnim czterdziestoleciu można uważać kwestię polską w Austrii za ostatecznie uregulowaną. Sprawa urządzenia politycznego Królestwa Polskiego jest dziś w pełnym tego słowa znaczeniu kwestią otwartą. Rząd rosyjski znajduje się obecnie w tym położeniu, że nie posiada żadnego planu. Nie jest zdolny wypracować żadnego systemu zarządzania tym krajem. Obecny sposób rządzenia krajem można właściwie określić jako okupację wojskową. Co zaś do zamiarów rządu na przyszłość wiadomo tylko, że jest on stanowczym wrogiem autonomii, z której żądaniem wystąpili Polacy. Że nawet jest bezwzględnie przeciwny uznaniu języka polskiego w instytucjach państwowych i w państwowej szkole. Nie motywuje on tego stanowiska dążeniem do rusyfikacji kraju, ale oderwaną zasadą, że państwo rosyjskie może uznawać w swych instytucjach tylko język rosyjski. Zasadą, która nie ma żadnej politycznej wartości, dopóki nie będzie wyjaśnione, do jakiego celu prowadzi jej zastosowanie. Nie wiadomo natomiast dotychczas, jakimi urządzeniami rząd ma zamiar stan wojenny w kraju zastąpić, i jak sobie wyobraża przy swoich zasadach normalne rządy w kraju polskim, wobec tego, że wszyscy Polacy co do jednego zajmują wobec tych zasad stanowisko wrogie.